Z zapem, no to pewnie to był taki moment, kiedy zaczęłam szkolić, bo jeszcze nie pracować w szkole liderstwa obecnie. I bo, będąc młodą trenerką i pracując na sali szkoleniowej, zobaczyłam nagle starszego profesora, który w tej e, aurze oksfordzkiej gdzie tweedowe ubranka. Tak czyli, jest, charystyka. Tak, doing. absolutnie, absolutnie. Wszedł i usiadł sobie tak z boku, ale to siedzenie z boku trwało tak z pół godziny, bo jak tylko się nadarzył moment do włączenia się w dyskusję, no to ZAP oczywiście bardzo chętnie zabierał głos, bardzo chętnie dyskutował, bardzo skutecznie zachęcał wszystkich uczestników do tego, żeby brali udział w tych dyskusjach. No i to było fascynujące, bo oksfordzki profesor ze swoimi... Pomysłami, teoriami z pewnego dystansu, ale jednak bardzo zainteresowany tym, czym żyją młodzi liderzy i liderki, więc oni uwielbiali z nim rozmawiać. Ja też, jego ja poznałem pewnie wcześniej, początek lat 90., mhm. bo ta jego historia, opowiemy o niej, no polega na takim miejscu bycia w Polsce, bycia w Anglii i bycia w Polsce na nowo, w nowej roli. Ja mu bardzo dużo też zawdzięczam, bo też on, no, szkoła, i cała ta instytucja, jego pomysł, żeby pomagać innych, ja bym nawet powiedział trampolinować, on bardzo mało o mnie wiedział, ale kiedyś udzielił mi takiego poparcia, ja przez rok studiowałem na Yale, to był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Konkurencja była straszna, bo z Europy było 700 kandydatów i wybrali jednego. Na pewno się pomylili, ale nie dlatego ze względu na moje zalety, no bo prawie nie miałem szansy ich udowodnić, że się tak dobrze zapowiadam. Ale to był m.in. list ZAPA. Trzy osoby napisały mi taką, więc generalnie zaciągnąłem u niego duży kredyt. Nie wiem, czy kiedykolwiek spłaciłem, ale cieszę się i przyjaźniliśmy się. I nawet byłem u początków tej szkoły. Kiedyś była stowarzyszeniem, w ogóle stowarzyszeniem liderów dużo innych, bardzo zacnych osób. Do tego pewnie wrócimy ale pomyślmy przez chwilę bo siedzimy w Stoczni na Starym Mieście o tym zapie kiedy on spotykał ludzi no młodszych nawet od Stanisława tu siedzącego to znaczy urodzony w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą niezwykła historia Komunizmu. Jako młody chłopak angażuje się w te grupy AK. Jest taki moment, kiedy wybucha powstanie 1 sierpnia, oni w parku Dreszera. Wszyscy dobrze zapowiadający się, jak to ktoś powiedział, powiedział te polskie brylanty. Okazuje się, że broni jest tylko na pół oddziału. No i olbrzymie straty już przy pierwszym starciu z Niemcami, później długi pobyt, między innymi w jakiejś Starej kamienicy na Mokotowie, gdzie spotkał duży zbiór książek i tam też w nich się zanurzył i później Gehenna, przejście przez kanały z Mokotowa na Stare Miasto, no tak nie wyobrażam, nie wiem kto jeszcze ogląda filmy, no ale generalnie cytaty z kanału Wajdy, dokładnie takie jak on je tam opisuje, olbrzymie straty i generalnie ten moment, kiedy wychodzi z kanału jest szczęśliwy, że spotkał Wehrmacht, a nie SS. I w ten sposób trafia do niewoli i stamtąd trafia do Anglii. Ale on się za bardzo tym nie chwalił, ale to, to nie jest takie opowiadanie o wojnie z dystansu. To jest sam środek, to jest, no właśnie, takie podziemie najbardziej, jakby to powiedzieć, dosłowne. Tak, to jest straszny czas. Tu tylko powiem, że on chyba, bo ja próbuję ustalić, że on, tak jak wielu ludzi, którzy wyszli z powstania, nie, na przykład, nie wiem, pani Wanda Stawska-Traczek, mm -hmm. czy Anoda w szczególności, mm -hmm. to są ludzie, którzy właściwie zdefiniowali to kłopotliwe, przetrwanie. On to zdefiniował jako ktoś, kto winien jest dar życia. To znaczy, że oni wszyscy mogli uznać, że są cudem ocaleni z absolutnej gehenny. I to było coś, co towarzyszyło mu jako napęd aż do końca życia. Tak myślę, że on tak o tym myśli i tak o tym pisze zresztą, że to jest dar życia. I to daje bardzo do myślenia. Stasz, tak, tak, taki, tak, taki tytuł dał swojej biografii Zbigniew Pełczyński, Podarunek Życia. Napisaną przez jego studenta Davida McAvoya. Powstanie było dla niego czymś strasznym. On do końca życia myślę, że nie mógł się uporać z tą traumą. On wspominał w jednym z nagrań dla BBC o tym, jak po prostu tam stracił swojego najlepszego przyjaciela. Jego przyjaciel został zadeptany w tych kanałach drugiego przyjaciela faktów z Ukraińcami i oni mówią, zresztą w Guardianie był taki artykuł też, pomyślałem, że to tylko mi to powiedzieli, że dokładnie przestudiowali historię powstania warszawskiego i uznali ją za antyprzykład. Dlatego oni nie wysyłali na początek najmłodszych na linię frontu. Zresztą to jest dyskusja, która jest przed nami. W tej chwili żyjemy w bardzo trudnych czasach, myślę, że dużo ludzi zastanawia się w tej chwili. Nie od tego jest ta audycja, ale jakby przyszło co do czego, kto zostaje, kto ucieka, kto będzie zmobilizowany. Nie możemy tak bez końca odpychać tego pytania, to jest bardzo ważne, na co w tym wszystkim się umówimy. No ale tutaj nie było zbyt dużo wyboru, tak to się zdarzyło. Nie wiem, czy mógł wrócić w ogóle, bo część ludzi, tak jak pani Wanda Stawska dokonała wyboru, mogła wrócić. I niektórzy oczywiście nie mogli wrócić i trafia tam do Oksfordu. Najpierw do Szkocji. W 1946 do dostaje stypendium dla weteranów i robi magisterium na St. Andrews w Szkocji. A więc najpierw tam, a później stara się dostać na doktorat na Oksfordzie z pewnymi problemami. No to tam już rozkwit i tam spędził 40 lat swojego 90-kilkuletniego życia. A powieść ta jego dro droga intelektualna, no bo tam są takie elementy chociaż mi się tak wszystko ze wszystkim łączy, dla których, niektórych z Państwa może to być ciekawe, dla niektórych jest niezwykle irytujące, ale myślę też o różnych weteranach i o tych, którzy będą. To znaczy sytuacja, że ktoś wychodzi z gehendy powstania, trafia do Szkocji i ktoś myśli o tym, ci weterani zawsze muszą wymyśleć się na nowo, że może by się nadał na uniwersytecie, to daje nam Przecieżka intelektualna przez Hegla, przez płotki tak bym powiedział i powiedz trochę o tym. To jest tak ogromny życiorys z takim dorobkiem naukowym, więc tak po kolei to najprościej o trzech hasłach o, o, o Pełczyńskim jako hegliście. O Opełczyńskim jako filozofie polityki, ale także o Opełczyńskim jako historyku współczesnej historii Polski. Ja miałem okazję studiować jego i życiorys i dorobek naukowy, spotkać się z ludźmi, którzy go znali. Podczas dziesięciodniowego projektu badawczego na Oksfordzie, który został mi umożliwiony dzięki programowi Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej na Uniwersytecie Warszawskim. Ja piszę w tym roku pracę licencjacką poświęconą jego koncepcji społeczeństwa obywatelskiego pod opieką profesor Agnieszki Nogal. I staram się uchwycić profesora Pułczyńskiego póki co z tej strony społeczeństwa obywatelskiego, ale to rzeczywiście jest. Człowiek zapomniany, zapomniany przez naukę, on jest cytowany w różnych pracach, ale gdzieś myślę, że za mało, myślę, że wiele jeszcze można, można o nim powiedzieć. On zresztą oczywiście po Heglu, na przykład teraz się mądrze jako socjolog oczywiście, ten koncept społeczeństwa obywatelskiego po, po Heglu był prawie na 100 lat zamrożony. Dopiero on został jakby odmrożony, odnaleziony mniej więcej w środowisku inteligencji, gdzieś między Czechosłowacją a Polską, tak bym powiedział. Połowa lat 70. Nagle stało się to znowu bardzo ciekawą koncepcją. No ja właściwie całe życie przeżyłem w tym opowiadaniu już trochę jestem zmęczony tym civil society, civil society, społeczeństwo obywatelskie, cywilne. Wszystko co chcecie. To właśnie jest całe moje życie, ale ten wokabul ten słownik, on był bardzo długo nieobecny. On później został zwulgarizowany Hegel jako przypis do Marksa praktycznie, rzecz biorąc, który ze społeczeństwa autorskiego raczej wiele nie rozumiał. Ale później on, trzeba go było jakby zrobić na nowo, a Pełczyński rozumiał, pewną zaletę w stosunku do środowiska angielskiego, to znaczy mówił dobrze bardzo po niemiecku, więc mógł sięgnąć po Hegla w oryginale. Tak jest, to, to prawda. Ty mówisz o latach 70., a Pełczyński to tworzył w latach 50. -tych. W latach 50. na Oksfordzie tak, Ale nie tłumaczem bezpośrednim, bo za to odpowiadał jego nauczyciel i przyjaciel Thomas Malcolm Knox. On się skupił na tym tłumaczeniu mentalnym, na tym żeby pokazać Hegla jako jednak myśliciela wolności. I to robił w swoich tekstach. Jeśli ktoś by chciałby, tutaj sięgam po tę po Jak my to zrobimy, żeby książkę pokazać w radiu? Może tak powachlować, tymi mistrzostwo tak, tak, ja myślę, że to Pełczyński Halo, po, już po, o to zawoła. wolność, państwo, społeczeństwo. To Halo. na końcu, bo najpierw jest jego doktorat. On został wydany w 64 roku. Hegel's Political Writings. I to jest zbiór tekstów Hegla, tekstów politycznych, przetłumaczonych przez Noxa, ze wstępem Pełczyńskiego. Tylko proszę się nie zdziwić, ten wstęp ma ponad 100 stron i to jest wielkie opracowanie, w którym Pełczyński zaczyna swoją obronę Hegla jako myśliciela wolności. To się spotkało z krytyką, ale także z zachwytem na scenie naukowej. Książka dyskutowana, która do dzisiaj stoi w wolnym dostępie na uczelni oksfordzkiej w jednej z bibliotek. Ma nawet adnotację, że jest w podręcznej bibliotece, czyli takie, po które często się sięga. Tak, tak nie w magazynie, nie schowane, tylko jak się sięga na eporegał, to się od razu widzi. I, I w ten sposób zaczęła się jego przygoda z Heglem i to jego odczytanie Hegla na nowo miało kolejne zwieńczenie w, w książce Hegel's Political Philosophy. I to jest zbiór tekstów pod redakcją Pełczyńskiego, gdzie on też popełnił kilka artykułów. Tutaj jest środowisko międzynarodowe, Paryż, Harvard, Toronto, Miami, Edinburgh, mnóstwo nazwisk, które ten to twoją książkę, jak tak to, człowiek z Oxfordu wydał na Cambridge. No ale trudno. No to dużo. Takie rzeczy, Albo to school, takie w innej szkole. Słuchajcie, tak. no więc ten, my go teraz nie rozbierzemy, to jest trudno, ale rzeczywiście to, to jest jedna z tych książek wprost, The State and the Civil Society. To, to ja nie podejmuję się tłumaczenia tego. tego, no ale generalnie to jest bardzo ciekawe zagadnienie o jakby to być prymarności, o tym, co, co jest warunkiem czego i tam to państwo się tu pojawia, jako ktoś, kto jest w jakimś sensie czymś, na czym to społeczeństwo obywatelskie może się też wspierać. Znaczy nie jest tylko źródłem tak, represji. Tak, jest... No i inny koncept umowy społecznej, w których w kolei państwo jest wtórne w stosunku do umowy społecznej. Cała ta gra, ale to jest, to, to jest fascynujące może dla niektórych. I ma jakieś swoje odsłony aż do dnia dzisiejszego. Co jest pierwsze, co jest drugie i, i jak one do siebie się mają. Która z nich konstytuuje którą, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale później się to jakoś dzieje i później on zresztą w tym wywiadzie, które słuchaliśmy, on tak skacze, jakby wyszedł z tego oflagu, a później była Polska Solidarność i że on nagle był dumny. Jakby mija cały ten czas, ale on tam buduje mnóstwo relacji, i na bazie tego całego kapitału, bo jednak jest to Oxford i tam i wszyscy się ocierają tymi marynarkami, to nagle się okazuje, że to uruch uruchamia cały program, cały program zaciągania już po pierwszych tych pęknięciach. On był jednym z pierwszych, który uważał, że może to bardzo heglowskie, ale że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na nieuchronność komunizmu, że wręcz przeciwnie, że on tropił takie rodzaje trendów, w których mówił, że te żywotne formy, nazwijmy to, tego ustroju się jednak wyczerpują i musi być coś innego. I bardzo patrzył na Polskę, najpierw prawdopodobnie jako ktoś, kto tym ludziom za kanału tłumaczy w ogóle, co chodzi tym Polakom, bo to musiało być bardzo trudne, a później jakby to się chyba spełniało na jego oczach. No ja jestem z tej szkoły polskiej socjologii, w której się śmiejemy sami z siebie, że najpierw uważamy, że rzeczy są niemożliwe, całkowicie niemożliwe. Jak się wydarzą, to uważamy, że one były oczywiste zgoła. Więc to było dosyć śmieszne i on nagle się tam objawia z tym projektem zaciągania ludzi z Europy Wschodniej do tego Uniwersytetu. Dwa słowa o tym by już powiedział. To był program gościnności, o którym profesor Pouczyński mówił w wywiadzie. Program gościnności koledzy oksfordzkich. Lata 80. w Polsce komunizm, a on ściąga polskich naukowców za granicę. Robi to bardzo, bardzo bezpośrednio żeby wysłali kilku Polaków. Więc to było niesamowite, że, że dzięki Pełczyńskiemu ta nauka została umiędzynarodowiona. To, że my w latach osiemdziesiątych mogliśmy pojechać na Oxford... To dzisiaj możemy być za to wdzięczni. No to spójrzmy co tutaj się stało. Patrzymy na liczby bo w tym w tym czasie 82 83 rok na pewno smutno w Polsce 140 Polaków ale w czasie 15 lat to było 1300 osób i jak poucza Wikipedia ale ja też o tym wiedziałem to są nieprzypadkowe nietuzinkowe nazwiska osób które miały z nim kontakt pośród ludzi dla których on był mentorem pojawia się i Bill Clinton. No. Chyba Radosław Sikorski, no i jemu też zawdzięczamy to, że Wiktor Orban za pieniądze, zresztą Georgia Sorosza pojawił się w tym programie jako współzałożyciel konceptu społeczeństwa obywatelskiego, no ale to jest tak jak w szkole liderów, to znaczy to nie jest tak, że z góry wiesz jak to się skończy, ten drużlak jest duży, ale też te, kaliber tych osób można się zgadzać i nie zgadzać jest wielki, więc na każdej z tych osób jakoś w Pełczyński odcisnął, a o wielu nie wiemy pewnie, swoje piętno, jeśli piętno może być pozytywne? znak po sobie, może być chyba taki znak, namaszczenie, cokolwiek. No ale jako mentor, to mentor. I teraz tutaj ZAP się pojawia w tej Polsce. No i rozumiem, ja go jeszcze pamiętam. I tam pojawia się coś takiego, zaraz do tego wrócimy, czego Polacy mogą się nauczyć od Brytyjczyków. I to był taki model, ja pamiętam, on był niezwykle irytujący. Nie to, żebyśmy Francuzów nauczyli robić widelcem, ale było bardzo dużo ludzi, którzy dokładnie wiedzieli, co my tutaj mamy robić i co się uczyć. I czasami było tak, że po prostu, no, to, to kopiujcie model niemiecki, albo francuski, albo amerykański albo brytyjski właśnie, albo jakiś inny i wszyscy byli pełni dobrych rad. No i był taki moment, kiedy on na pewno jakoś sformułował to swoje kredo dotyczące tego, czego w Polsce, nie wiem, brakuje i co należałoby szybko uzupełnić. I tu pojawiają się pierwsze początki, podwaliny, fundament szkoły liderów, która w międzyczasie zmieniła też nazwę. Powiedz trochę o tym. Tak, to był rok, pewnie 93, bo... Pierwsza szkoła wystartowała w 1994, ale ZAP przyjechał do Polski pierwszy raz z takim zamiarem rozejrzenia się i sprawdzenia, czy w ogóle w Polsce jest jakaś koncepcja wspierania liderów i liderek, bo to wprost nie wybrzmiało w tej waszej rozmowie przed chwilą, ale ZAP był państwowcem i wierzył w to, że te struktury są ważne i potrzebne i wierzył w to, że polityka ma sens, że ludzi w polityce warto wspierać i wierzył w to, że warto tam wspierać wybitne jednostki. No Już ten program stypendiów oksfordzkich, gościnności oksfordzkich pokazywał, że on szukał tych ludzi, którzy są jakoś wybitni, ale ja mam takie przekonanie, że ta wybitność polegała też na jakiejś Inwestycji i stopie w z zwrotu, którą Zap widział. On wiedział, że jak zaprosi osoby, które będą potrafiły oddać, tak jak on już wtedy świadomie, przecież myślał o tym, że, że jest coś winny temu miejscu, w którym się urodził. No i postanowił zainwestować na początku właśnie tak bardzo symbolicznie, a potem już bardzo konkretnie. Inwestując pieniądze w organizację szkół dla młodych liderów, wówczas politycznych. I początki były takie, że Zap tutaj przyjechał, i pierwsza jego ścieżka, którą znał, która była wydeptana i utarta, no to uniwersytet. Tak? Jakby on w Oksfordzie miał takie doświadczenia, że Przywództwo jest wspierane, liderzy rosną w różnych miejscach, nie tylko na uczelni, nie tylko intelektualnie, ale też w tych poszczególnych kołach, koledżach, których jak wiemy w Oksfordzie było dużo, we wszystkich kółkach zainteresowań i ta postawa liderska, czy taka postawa odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też za sprawę, za innych, za jakiś plan, za rezultat, była bardzo promowana. Więc zap po pierwsze udał się do uniwersytetów, żeby sprawdzić, czy w Polsce jest coś podobnego. Nie znalazł i postanowił... To. Poszedł do uniwersytetów i nie no znalazł. znalazł. Dedykuję to. wziąłem sporo takich sytuacji. Znalazł promocji postaw <gry> liderskich. Więc jak to zap, i marzyciel, i rzemieślnik postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, bo jak nie ma, no to trzeba zrobić. I znalazł ludzi, znalazł pieniądze, znalazł taką przestrzeń, w której... Można stworzyć coś na kształt właśnie szkoły, wówczas miesięcznej szkoły dla młodych aktywistów, polityków, liderów, którzy no już wtedy jakoś się deklarowali, że są w młodzieżówkach partyjnych, że są w harcerstwie, w tych miejscach, w których gdzieś tam rozkwitały. To był 93, 94 rok, więc tuż po transformacji pierwsze Partie polityczne pierwsze, stowarzyszenia, fundacje, które interesowały się życiem politycznym, publicznym. Te pierwsze takie jaskółki życia obywatelskiego. W wywiadzie też się pojęcie Civil Servant że mówiłeś, że on był państwowcem i czy kariera propaństwowa to jest kariera partyjna, tak, tak, to... czy zajmujemy się polityką w rozumieniu policy, w rozumieniu polityki publicznej i Pełczyński to wiedział, że to jest tak, jedno absolutnie. z największych wyzwań do, dotychczas, tak, że skoro, no kto się znał na państwie, skoro poprzednio rzucili, nie, niektórzy komuniści się, że tak powiem, wykazali państwo, znaczy dużo wiedzieli o państwie i lojalnie z nim współpracowali, ale generalnie jeśli chodzi o nowe kadry, to ich po prostu kompletnie nie było, więc on był świadom tego, że wiele krajów, no teraz biznes nazywa takim ku... Kuratorskie podejście do talentów. Zresztą do tej pory spotykam e, młodzież, która jest. No jesteśmy wiele, wiele lat po tej transformacji i czuję w tej chwili w Polsce bardzo podobny moment. Ludzi, którzy są patriotami niepartyjnymi, którzy chcieliby być działaczami propaństwowymi, są nieprawdopodobnie zdolni. Niektórzy z rządską skończyli te wszystkie uczelnie i widzą, że ten kania po prostu nie działa, że można z kimś nosić teczkę w partii, ale chyba nie taka ich była ambicja. Więc moim zdaniem to, mimo tych wielu lat, ale od początku to pojęcie propaństwowości. I tych urzędniczych no służba, cywilna służba, będzie, cywilna, sywilna, ale słu służba cywilna będzie Służba, samo słowo służba W tym była bardzo ważna Więc to jest pytanie, gdzie w tej chwili Ludzie z tego rodzaju etosem Bo to jest etosowe mm -hmm. Mieliby się znaleźć i gdzie się uczyć Powiedz więcej, jak teraz szkoła działa Bo ona przechodziła przez tak. różne transformacje Później po drodze pojawiła się polska amerykańska prawda? Tak. Jak w wielu naszych historiach pojawia się ktoś Kto nagle jakby popycha to no. Te pierwsze szkoły to były szkoły Związane z polityką i społeczeństwem obywatelskim więc właśnie nie tylko politycy, bo zapowiedział, że politycy w rozumieniu partii, przedstawiciele partii politycznych, ale również przedstawiciele tych miejsc, w których to młode społeczeństwo obywatelskie w Polsce już istniało czyli wszyscy, którzy brali sprawę w swoje ręce i zajmowali się rozwiązywaniem konkretnych problemów, których było dużo. I rzeczywiście pierwsze szkoły to były długotrwałe takie procesy rozwojowe dla różnorodnych, często zwalczających się młodzieżówek partyjnych plus właśnie tych fundacji, stowarzyszeń, które istniały albo pojawiały się w przestrzeni publicznej. Później rzeczywiście w szkołach politycznych pojawiali się też eksperci i ta polityka była bardzo mocno wspierana wiedzą, wspierana ludźmi z think tanków, którzy nie tylko partyjnie zajmowali się państwem, nie tylko w taki sposób parlamentarny wyrażali swoje umiejętności, możliwości udziału w rządzeniu państwem, no, ale też swoją wiedzą, kompetencjami. I teraz właściwie w szkole politycznej tak ją nazywamy do dziś, jest pół na pół osób, które reprezentują partie polityczne i ludzie, którzy reprezentują różne organizacje, think tanki, instytucje publiczne, które przyczyniają się do rozwoju. Ja nawet pamiętam, jak zaczęło się, to, teraz wszyscy mówią tak po prostu, debata oksfordzka. Stanisław była więcej, ale generalnie przypomnę, bo część odmyśli to oksfordzka, to znaczy jest elegancko oksford debata i parlamentarnie i tak dalej. Brytyjski parlamentaryzm bywa bardzo, jakby to powiedzieć, wokalny. No, tradycja głosi, że ta sala parlamentu jest zbudowana w ten sposób, żeby przez te nawy po dwóch stronach nie można było się sięgnąć szpadą. Ale że debata oksfordzka nie polega na tym, że ktoś się tak wygrywa, jak myślimy. I to pamiętam było dla mnie zdumienie, że ludzie chyba losowani są do grup, ale w szczególności zdanie, którego bronisz no tak lub nie, do ostatniego momentu nie wiesz, którego I tak dalej Były różne rzeczy, ale ZAP był bardzo przekonany, że polityka w tamtym czasie, bo nie jestem pewien, czy do tej chwili bym utrzymał ten pogląd o brytyjskiej polityce, była czymś w rodzaju takiej no, grymanier też. Bo zaraz wrócimy do tego, czego możemy się uczyć od Anglików. Ale coś takiego w tym było i to dla nas było to dość zdumiewające. Tak, ja wczoraj nawet y, myślałam o tym, pisząc jakiś taki mini artykuł o tym, jak zmieniała się ta historia szkoły od debaty do dialogu, bo my rzeczywiście, ucząc się od ZAPA, uczyliśmy się takiej... Nie tylko techniki prowadzenia debaty, ale dla ZAPA to była jakaś metodologia myślenia, bo ta debata oksfordzka zakłada oglądanie problemu z różnych perspektyw, zakłada owszem przekonywanie i argumentacja, ale to o czym mówisz, Kuba, do końca nie było wiadomo, po której ja będę stronie. Muszę się nauczyć myślenia z obydwu stron. No ona jest rywalizacyjna, tak jak początek demokracji, który ma charakter teatralny czy agonalny, formę zapasów, ale generalnie o to chodzi. Natomiast dialog to jest coś, czego się może dlatego, że tak bardzo każdą sytuację wykorzystujemy do tego, żeby ustanowić hierarchię i wygrać nawet w rozmowie. To ta kategoria dialogu, dialogos, wymiany sensów, raczej słuchanie niż gadanie, zawsze ma ten kłopot. Ale ja rozumiem, co to jest przynajmniej, że dialog to nie jest to samo, że umiem kogoś przegadać tak naprawdę. Mhm. Widzę, że tak, raz. tak, tutaj ta, ta debata oksfordzka powiedziałeś, że, że ma element retoryczny, ona ma też ten element argumentacyjny ona jest bardzo, bardzo osadzona w tej dydaktyce oksfordzkiej, bo w niej chodzi o to, żeby uzasadnić własne zdanie, żeby pokazać racje, które za tym stoją. Nie tak, bo tak, nie, bo nie, tylko dlaczego. Sprowadzić problem do wartości i o nich porozmawiać, o tym, o czym naprawdę chcemy porozmawiać. I to jest to, co myślę ZAP poznał na Oxfordzie. Tam jest taki system tutoriali. Często student spotyka się sam na sam z, z profesorem jeden na jeden. Przygotowuje z tygodnia na tydzień różne eseje, w których Chodzi o to, żeby przedstawił swoją opinię, żeby potrafił ją obronić. Jest... Ale jak ty to zrobisz Czasem patrzę, Rolek i TikToka? Czy to wszystko nie są jakieś po prostu gabinet osobliwości? Mów, powiem tak, bo chciałbym, żeby tak było. Myślę, że ludzie z czasem wrócą do tego, że musi być czas, że jest, musi być struktura, że musi być namysł, ale tak są strasznie promptowani, powiedziałbym, że to trudno sobie w ogóle wyobrazić. I widzę w tym olbrzymi problem, w jaki sposób dojść do tej formy. Ty uczestniczyłeś w, li w lidze debatancje. Tak, tak, ja w... Bo warto wiedzieć, że polska młodzież lubi się bawić w takie, nazwijmy to, w tą grę i też rywalizację, że to umiesz. Powiedz trochę tak, o tym. Tak, ja, ja jestem absolwentem Bydnarskiej Szkoły Realnej, gdzie miałem okazję uczestniczyć w warszawskiej lidze debatanckiej prowadzonej przez pana Macieja Przybińskiego i pana Filipa Hake. I te debaty oksfordzkie różnie, różnie wyglądają na Oksfordzie i, i w Polsce, ale zawsze chodzi o to, żeby argumentować żeby przedstawiać rację. I to jest niezwykła nauka tego, żeby kiedy dostaje się tezę i w Warszawskiej Lidze Debatanckiej, kiedy ja miałem okazję uczestniczyć, rozstrzygnięcie, czy ktoś jest za, czy przeciwko danej tezy, losuje się na godzinę przed rozgrywką, na godzinę przed debatą. Co oznacza, że nawet jeśli mamy bardzo taką kontrowersyjną tezę, z którą się nie zgadzamy, to musimy przygotować argumenty z którym się nie zgadzamy być gotowi na ich wygłoszenie, ale tak naprawdę zrozumieć tę drugą stronę. I myślę, że to jest niesamowite w tych debatach oksforskich. To jest to, co im zawdzięczam. W ogóle wasza metodologia, bo już to nie są wielomiesięczne spotkania, chociaż rzeczywiście na początku, to, tam, jak pamiętam, to też był taki moment, kiedy młodzi ludzie często, nie z Warszawy, mieli dzięki Zapowi, bo on otwierał każde drzwi, każdy odbierał telefon i były tam naprawdę osoby wtedy, które właściwie meblowały ten nasz świat na dobre. Naprawdę osoby, które dla funkcjonowania tego kraju miały olbrzymie znaczenie, politycy, jeszcze, był, jeszcze istniały wtedy autorytety. Tak. Jeszcze można było powiedzieć, że ktoś przyszedł i widziałem go i na całe życie zapamiętałem, tego już po prostu wszystkiego nie ma. To, jest, to są stare, właśnie, prawie wiktoriańskie meble, ale wtedy tak było. I tych, ci, dla tych młodych ludzi przeskoczenie tego, znaczy dojście, rozmawianie, dotknięcie kraju, jaką płaszcza, to wszystko robiło coś. No ja też jestem z, z takiego pokolenia z tym Henrykiem Wójcem, że to był taki moment wpatrzenia się, że jest ktoś taki, że. I to było niesamowite, to są, pewnie jak znam, Henio był związany jakoś ze tak, szkołą, pewnie tak, miał tam tutorem. Był bo tutorem tak zwany. W ogóle myślę, że to jest jedno z nieszczęść rozdział. polskiej polityki. Tak. Że my nie potrafimy zagospodarować ludzi, którzy już są w fazie, w których można powiedzieć, są politycznymi altruistami, mędrcami. Mhm. No nie wiem, czy to jest Tadeusz Mazowiecki, czy Henryk Wojewski. Jest wiele osób takich, których po prostu polityka, nie ma co z nimi zrobić. No bo oni się w ogóle nie nadają do takiej polityki, gdy musimy mhm. mieć kręgosłup po prostu z gumy. I bardzo żałuję tego. I szkoła tworzyła takie miejsca, w których tych ludzi można było jeszcze spotykać, bo inaczej to nie było możliwe, tak, tak to zapamiętałem. I to też zawdzięczamy Zapowi oczywiście, bo tutoring, już Taszek wspomniał o tym, był metodą stosowaną przez Zapa w Oksfordzie i ZAP nam ciągle o tym opowiadał, że on pracuje jako tutor, że się spotyka z tymi swoimi studentami i my pytaliśmy, na czym to polega. No i on opowiadał, że to jest takie pół godziny, kiedy on ma szansę porozmawiać o eseju naukowym ze swoim pod podopiecznym, jakkolwiek go teraz nazwiemy, i że to jest taka żywa dyskusja i on uwielbia się tam kłócić, nie zgadzać i zachęca studentów do niezgadzania się. Tak, tak. On, on nawet bardziej powtarzał, że postrzega siebie jako dydaktyka, a nie naukowca. Więc to też widać, myślę, po jego absolwentach. Tak. I jak powstawały nowe programy w Szkole Liderstwa, to powstał właśnie ten program, który jest drugi pod względem takich doświadczeń, program liderski Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i tam od razu ten tutoring się pojawił, czyli nie tylko szkolenie, które jest bardzo fajne i jeszcze o tym opowiem, bo to też jest zapowę, ta metoda, którą on tutaj nam zaproponował czy przywiózł, ale też Spotkania indywidualne z taką osobą, która może mi pomóc zastosować te zdobyte podczas szkolenia inspiracje, nowe umiejętności w praktyce, która z jednej strony zadaje pytania, pozwala zrozumieć siebie w różnych praktycznych sytuacjach, a z drugiej strony potrafi podpowiedzieć, przetarła już jakieś szlaki. Gdzieś była, coś widziała i taki Henryk Wujec. No to tak, była... Indywidualne ścieżki nauczania, powiedziałbym, tak, ale tak. w ogóle ta praca jeden na jeden, właśnie to skrócenie też dystansu, bo moje doświadczenie też z tymi innymi uczelniami jest takie, że on jest znacznie krótszy. Tak, że absolutnie. Nie, to jest po prostu niezwykłe, absolutnie. że czujesz ja miałem takiego jednego którym mi powiedział to do tej pory, zapamiętam, poszło mi w buty, w wolnym tłumaczeniu. Kuba, najwyższy czas przestać się starać być interesującym, najwyższy czas zacząć się czymś interesować. To już krąży w różnych Kowej tych elementach. Kuba też zapisał, że, w że właściwie momencie. oni pewnie chętnie, ale to był taki moment, że aha, dobra, mm -hmm. to może coś zrozumiałem, ale myślę, że w, w tym było wiele. No i mieliście te różne metody, takie dla wielu ludzi zupełnie nowe, no, te, że coś, że jakiś, nie wiem, praca w grupach, zespoły, w ogóle, co to w ogóle jest. W stosunku do klasycznego modelu edukacji, ex katedra, no to były. To to są, w dalszym ciągu pozostają zupełnie nowe rzeczy. Tak, no bo ja sobie wyobrażam, że ZAP miał taką wizję tego, co, czego doświadczał w Oksfordzie, czyli załóżmy koło wioślarskie. I tam był pewnie jakiś sternik, który zarządzał sytuacją ale różne osoby miały okazję ćwiczyć się w tych rolach liderskich właśnie w bardzo nieformalnych właśnie takich pasjach, zainteresowaniach. I jak opowiadał nam o tym, te pierwsze szkoły powstawały na takim, już teraz nazywamy to know-how, ale, ale na takim namyśle że trzeba ludziom dać doświadczenie, że oni nie mogą tylko słuchać, a w dodatku słuchać jakiejś mądrości, które ktoś przywozi im z krajów anglosaskich, bo z jednej strony mieliśmy tę metodologię brytyjską, z drugiej strony już też te amerykańskie podręczniki tłumaczyliśmy na polski i wiedzieliśmy, że są interaktywne metody uczenia, już wiedzieliśmy, że istnieje taki pan, który się nazywa Kolb i potrafi uczyć dorosłych i że oni się uczą właśnie... Tak, to ten... No i my, to Staszek zaraz potwierdzi, przez lata częstowaliśmy wszystkich naszych liderów, liderki doświadczeniami powtarzalnymi, które były fascynujące dla nich. Wieszaliśmy w lesie pajęczynę wysoko dosyć, z małymi tam przestrzeniami, tak Później zwanymi dziurami. Później kazaliście ziórami. nam siebie przenosić no, przez te dziury. No Nawet właśnie, nie kazaliśmy wam jest... siebie przenosić, tylko mówimy, że waszym zadaniem jest znaleźć się z jednego krańca tej pajęczyny na drugim. Tak, i to jest jeszcze to. trudniejsze, wymyślcie to. Nie powiemy wam, jak to zrobić. Ja mam tu taką listę, którą wyciągnąłem z takiego wywiadu, który był o tym. taki zap. No Myślę, że to, to zostało do końca, choć jak mówię, nie jestem pewien, czy ta integralna, autentyczna wersja tych, tych zalet, o których właściwie cnót rzeczywiście istnieje dalej w, w Anglii czy w Wielkiej Brytanii, ale jak coś w tym jest, jak on mówił, co moglibyśmy wziąć od, od, od Anglików. I tam były takie rzeczy, nie tylko od Anglików, team spirit, można powiedzieć spirit Corp, corps, znaczy duch ze. I tego rzeczywiście czasami brakuje. To jest super. Samodyscyplina i etyka życia codziennego. Zresztą w ogóle ta kategoria patriotyzmu codziennego jest arcy. Mhm. Wydaje mi się ważna, że on jest z tego pokolenia ludzi, którzy mogli powiedzieć, że ciężko jest za ojczyznę umierać, ale czasami ciężej dla niej żyć. I to jest całe to pokolenie, które musiało no to właśnie przepracowywać. Czyli to jest taki żart, bo to jest z tych właśnie drobnych wartości życia codziennego. Nie cierpiał się spóźniać i nie cierpiał, jak inni się spóźniają. Tak, i stał przy drzwiach. A tak było, i, z, i, i zamykał, i, tak. było i nie można było już wejść. A druga taka codzienna sprawa, to, to w wywiadzie z, z Janem Wrublem o tym, czego Polacy mogą się nauczyć od Brytyjczyków, przywołuje sytuację o tym, żeby kiedy otwieramy drzwi, to zamiast je puszczać to spojrzeć przez ramię i zobaczyć, czy ktoś za nami nie idzie. Tutaj Pełczyński stawia tezę, w Wielkiej Brytanii wszyscy tak robią, w Polsce obawiam się, że nikt. Nie wiem tego, ale myślę, że, że możemy na to zwrócić uwagę. Tak, ja nie wiem. Czasami tak miałem, że tak naprawdę tak, tak, tak myśli, że tak jest, a my, nie, my to w ogóle, bo to był taki moment oczywiście tak, pewnej tak. ewangelizacji. takiej. Takiego, po nosie za oj, oj, oj, oj, oj, oj, rzeczy, tak. tak. Ale na pewno ta kwestia manier też, to jest bardzo takie... E... I to jest heglowskie, to jest heglowskie, bo dla Hegla i dla Pełczyńskiego ładną chyba mamy, robimy pętlę. To, że społeczeństwo obywatelskie jest wspólnotą etyczną. To jest zytlichkeit, obyczaje, obyczajność. To w jaki sposób my na co dzień do siebie się no zwracamy. To w ogóle jest bardzo To jest angielskie rozróżnienie na civil i civic i to jest co innego, bo ten civil bierze się od takiego civility, Prawie jak maniera. To jest taki, no, takie społeczeństwo, bo w jakimś sensie po drugiej stronie jest barbarzyństwo. To jest cywilizowane. Civic jest bardziej takie, powiedziałbym, wertykalne, bo on raczej dotyczy jakby takiej naszej relacji między nami, właśnie, a państwem. Natomiast to społeczeństwo manier, ale takie dobrze, roz, ro, dobrze rozumiane, jest bardzo ważne. I to jest ta wspólnota, i myślę, że tego też się uczymy, tej jakby no, takiej przyjazności do siebie nawzajem, nie domniemania jakby złych intencji, to jest chyba bardzo ważne. Tak i dla ZEPA było bardzo ważne to budowanie, no bo my się spotykaliśmy w takich grupach powiedzmy 40-osobowych, tak? to była taka jednostka szkoły plus tam kadra, wykładowcy, ale to było około 40 osób, które w ciągu kilku dni musiały stworzyć no właśnie jakąś wspólnotę, która musiała mieć swoje reguły, żeby móc współistnieć, współzależeć. I chociażby ta punktualność, chociażby ta umiejętność zabierania głosu, chociażby ten brak ocen, to było coś, co no, jakby szybko musiało być wdrożone. Ta szkoła kształtowała taki rodzaj nieoczywistych, nieoczywistych sytuacji, że ludzie nagle coś razem i tak. że się nie spóźniać. No w ogóle tworzyła takie jakby, no tak była dydaktyczna, jeśli mogę tak powiedzieć. I teraz jest pytanie... Bo trochę o liczby chciałem zapytać, bo chyba w, w głowie ZAPA no to musiało być tak, no, że to właśnie nie są jakieś, że mała grupa, litarna i tak dalej, tylko chodziło, że ten czas przynosił coraz nowe liczby, bo to były kolejne, użyję słowa, kohorty i to trwa aż do dzisiaj. I ta ma nie, maszyna to nie jest ten organizm. Ten pomysł, ile osób przeszło tą ścieżkę, może to jest. Tak, no... Szacujemy, dobre, w tym okresie nie możemy doliczyć, ale szacujemy, że około 6 tysięcy mamy w tej prawdy. chwili absolwentów. Naprawdę. 6 tysięcy, 6 tak, bo mm, oprócz szkoły politycznej, oprócz programu liderskiego PAF, mamy liczne szkoły polonijne, też, bo rzeczywiście Polacy za granicą też y, są przez nas wspierani. Są liczne szkoły młodzieżowe, szkoły takie dedykowane miastom dużym i małym. A raz byłem, była w Poznaniu? Była w Poznaniu, była w Łodzi, w Pawianicach, Mielcu, Cieszynie. Ale czy my na antenie mówimy, że jak ktoś by chciał, żeby wykształcić mu tam o, e, lokalnie elitę Sosnowca? Och, zapraszamy Sosnowiec bardzo, tak. No to super. Tak, zapraszamy. I wtedy wy tam jedziecie, ro rozbijacie namioty? Tak. Dokładnie tak i robimy te metody, które pozwalają ludziom się poznać w kilka I właśnie lokalne władze mają kłopoty, no, a albo jednocześnie powinny za to zapłacić. Pożytek. No to się nie może udać. W Ameryce się udaje. Ameryce to się różne rzeczy udają, co mnie prowadzi do tego, że na przykład on był jednym z pierwszych osób, które zauważył, że istnieje coś takiego jak pojęcie demokracji totalitarnej, co ja od dawna głęboko wierzę. To znaczy nie tylko wierzę, wiem, a część ludzi uważa, że to jest oksymoroniczne, że demokracje nie mogą. To nieprawda. Rzeczywiście demokracje nie mogą być totalitarne, ale totalitaryzmy mogą być demokratyczne. Znaczy, demokracje mogą w demokratyczny sposób popełnić samobójstwo i same odstąpić od tego co stanowi esencję znaczy i on to wydłubał w sensie takim że w ogóle demokracje mają przymiotniki i że mogą być bardzo bardzo różne i, i, i wydaje mi się no niepotrzebnie ale nie mogą się powstrzymać jak powiedziałaś właśnie o tej Ameryce Chyba warto przypomnieć, że Tomasz Mann, jak już wyjechał z Ameryki, uciekał. Już mu spali te książki. To jeden z wykładów powiedział, że jeśli faszyzm pojawi się kiedyś w Stanach Zjednoczonych, to na pewno pod flagą wolności. I wtedy, można było powiedzieć, że zawsze jest przesadzone, ale myślę, że ten czas, który teraz widzimy, te dosłownie dni i tygodnie pokazują. Że lunatycy mogą pojawić się prawie znikąd. Ale wracamy do waszych sześciu tysięcy? Tak, tak, tak. Ja tylko dodam, że my tę metodę szkół miejskich właśnie przywieźliśmy z jakichś wizyt studyjnych w Stanach, bo tam rzeczywiście miasta mają swoje szkoły liderskie kształcą te lokalne elity po to, żeby były gotowe na przejęcie władzy, po to, żeby były odporne. No, różne to na tam... pewno zachęca wszystkich włodarzy polskich miast, że mają Zali. wykształcić elity gotowe. Nie, ale tak serio to warto inwestować w to, bo inaczej to są dwory, a nie demokracje tak. i to jest bardzo trudne. A powiedzcie, jakich macie ciekawych w tych sześciu tysiącach, bo bardzo część to są parlamentarzyści, część tak. to są znane publiczne osoby. Tak. No więc powiedz, ja, co udało wam się. Oczywiście nie chcę wymieniać pojedynczych osób, bo zaraz zapomnę o jakichś ważnych czymś. osobach, ale chcę tylko powiedzieć o tym, że mamy w tej chwili około 39 osób w Sejmie, czyli mamy przedstawicieli każdej partii demokratycznej, która jest w tej chwili w parlamencie wśród naszych absolwentów. A myślę, że to, że byli, by ja kiedyś wierzyłem w to, że na stulecie będzie taki cud prawie, mhm. że zaczną mówić różnymi językami i że przeszli przez kołę zapa. I że wielu z nich należy do bardzo różnych obozów politycznych, że wspólnota losów absolwenckich będzie silniejsza niż partyjna plemienność. Macie jakieś dowody na to, o których możecie mówić, bo pewnie są i takie, o których nie możecie mówić. Mamy takie pomysły i one się nawet realizują. Spotkania właśnie wszystkich parlamentarzystów, którzy są absolwentami. Szkoły. Udawało nam się oczywiście nie wszystkich zgromadzić. Oni się też próbują czasem spotkać w taki nieformalny sposób. Oni mają to wspólne doświadczenie. Oczywiście te losy potem ich rzucają do różnych partii. To już nie jest takie łatwe spotykać się na korytarzu sejmowym i być może. Nawet... Nie przyznawać się do tak, siebie. Tak, Ale tak. to było dawno marzeńszą. dziełem, no jakby to powiedzieć, no dziełem życia dla osób młodszych od Zapa, ale ważnych tak. i wiesz, kogo mam na myśli. Tak, oczywiście, że wiem, kogo masz na myśli i to były osoby, które od początku mm, razem z Zapem tworzyły szkołę liderów, wtedy teraz szkołę liderstwa, Przemek, Radwan Roren, szef i ten pierwszy zespół ludzi, którzy no, uwierzyli, że to też, jest możliwe. Tak, Kasia Czajka-Chełmińska trochę później dołączyła, najpierw jako trenerka, potem jako wiceprezeska Przemek, nieprzerwanie, przez 30 niemal lat, w różnych funkcjach dyrektora. Prezesa, wymiennie z zapem. No Ale to jest bardzo ważne, żeby znaleźć kogoś, kto jest lojalny, nie kogoś, kto jest po prostu królobójcą. Tam idzie z tyłu i czeka, żeby po prostu wskoczyć na to miejsce. On był bardzo, bardzo, bardzo lojalny i miał mistrza, i tego trzeba naprawdę zazdrościć, że w życiu spotykasz mistrza i też szkoła trzeba wiedzieć bo w tym świecie pozarządowym to są to jest ta, ta grupa która wyłoniła się w 89 roku w związku z tym musi dojść do takiej dotyczy to innych osób także mnie oczywiście jest do takiej sukcesji tak, generacyjnej tak, tak. sukcesji i szkoła była i część organizacji nie potrafi tego zrobić mhm. i rozpada się natomiast myślę że to warto powiedzieć że szkoła liderów przeszła jakby to powiedzieć Zorganizowaną, zaplanowaną, metodyczną, nazwijmy to sukcesję władzy. Co, co jest ważne. Ja, ja wiesz, ja myślę sobie, że to znowu jest zapowe. Wyobrażasz sobie, że um, 70-paroletni profesor przyjeżdża tutaj z Oksfordu zdobywa ten worek pieniędzy, a potem zostawia ten worek jakimś 23-letniemu chłopakowi, który tutaj ma zorganizować biuro, zorganizować zespół, zorganizować jakąś infrastrukturę do tego, żeby kolejne szkoły liderskie mogły się odbywać w Polsce. I on to robił, on to zostawiał tym dwudziestoparolatkom i oni rzeczywiście brali tę odpowiedzialność, wierzyli w to, że to zrobią. Robili to i tak myślę jest. Do dziś szkołę polityczną koordynują najmłodsze osoby w naszym zespole, bo wierzymy w to, że mają ten zapał i te pomysły, które są aktualne i potrzebne. Nowym ludziom. To kończy, trzeba apelować do Stanisława i waszego poglądu, żeby tego nie popsuli. Absolutnie. Nie Właśnie, państwo, bo ja to. Myślę, że my to my nie nieprawda. Ci Brytyjczycy, to... którzy mówią 400 lat, że koszą trawniki, to im pomogło. No to i tak już mamy 30 kawałek, mamy za sobą. Może to nam nie pomoże. Czas bardzo, bardzo przyspieszył, ale myślę, że bardzo Wam dziękuję. Kibicuję bardzo szkole. Gdyby ludzie przejęli się tym, co usłyszeliście i powiedzieli, no, nie może być tak, żebym ja nie spróbował, to, to gdzie mają Was szukać. Nie mówię o szansach, ale jak mają aspirować do tego, żeby dołączyć do tej szacownej uczelni? Wszędzie mogą nas szukać. Wystarczy wpisać Szkoła Liderów, Szkoła Liderstwa do wyszukiwarki. Mamy Facebook, mamy LinkedIn, mamy Instagram nawet. mamy. No do tego doszło. Tak, tak. I różne media. Ogłaszamy co? Szkoła Liderstwa i takich, szukajcie ich i zobaczcie i naprawdę jest to rzecz wspaniała i nie wiem jak to dedykować Zapowi, ale no myślę, że się cieszy, no, że gdzieś tak. tam się cieszy z tego wszystkiego. Ja ma taki robi. wielki portret w wisi tak na tam wisi się o, na górze, nami, ale ma taki specyficzny rodzaj wyrazu, taki mieszanina troski i politowania, tak bym powiedział. To o, tak, dokładnie, jest, no tak, tak, tak dokładnie tak, patrzy na nas z góry dziękuję i my cały czas to Bardzo czujemy. dziękuję. Dzięki. Dzięki. To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Reklama.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 To promocja.